Where are you going to see the child that eats souls? In order to create the world, God had to give up his only kin, the darkness. I was the beginning, and I will be the end. We're bonded. She's the sister of God. God? She picked you. You have to understand this about the darkness. She's relentless. It's the only reason I came off the sidelines. Where on earth are we going to find an answer on how to stop her? The hand of God. <laughs> only Lucifer can be Tamara. Kończą nam się powoli wakacje. E, w zasadzie, gdy wy słyszycie te słowa, no to Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wakacje już się skończyły. Niektóre seriale wakacyjne też już się skończyły, niektóre jeszcze się ciągną i wygasną we wrześniu. Tymczasem ja ciągle wspominam miniony sezon. No, ciągle zostały mi seriale z minionego sezonu. I przyznam, że gdy siadałem do tych nagrań w czerwcu, to zdawałem sobie sprawę, że temat jest obszerny i że wyjdzie mi z tego sporo podcastów, że najprawdopodobniej będą to podcasty na całe wakacje, ale nie sądziłem, że tak długo będę z tym walczył. A tak naprawdę siadając do dzisiejszego podcastu przemyślałem sobie sprawę i wyszło mi, że jeszcze raz będę musiał powrócić do tego tematu, ponieważ zostało mi tyle seriali, że raczej nie zamknę się w jednym odcinku, Pierwotny plan był taki, żeby to wszystko wrzucić w ten jeden odcinek, ponieważ na koniec zostawiłem sobie takie seriale, o których albo mam niewiele do powiedzenia, albo już je gdzieś tam omówiłem trochę szerzej. I tutaj tylko bym na przykład o nich wspomniał dwa zdania, no ale jednak no, doświadczenie uczy, że... To, że nie mam coś do powiedzenia na temat danej rzeczy, to może się wydawać, zanim nie złapie mikrofonu do ręki, a jak go już złapię, to, to ciężko mnie od niego odciągnąć. Także zaczynamy od jednego z moich ulubionych seriali, czyli od Supernatural, nie z tego świata. Sezon jedenasty. W zeszłym roku mieliśmy sezon jedenasty za Kilkadziesiąt dni startuje sezon dwunasty. Ja bardzo się cieszę, że ten dwunasty sezon startuje. Mam nadzieję, że on nie będzie ostatni. Dlaczego? Po pierwsze ja po prostu lubię ten serial. Po drugie to jest serial, który ja zacząłem oglądać na bieżąco od drugiego sezonu. W zasadzie już jak pierwszy sezon leciał to znajomi na forum już oglądali, już polecali. Ja się nim jakoś tak zainteresowałem pod koniec pierwszego sezonu, nadrobiłem szybko i drugi sezon oglądałem już na bieżąco, a to oznacza, że ja oglądam ten serial na bieżąco ponad 10 lat. Nie ma innego, drugiego, takiego długiego serialu. Nie ma drugiego serialu, który oglądałbym tak długo, na bieżąco. W zasadzie nigdy nie zostawiam sobie go, jakichś takich większych zaległości z supernatural. No, czasami mam coś takiego, że zaczynają się wakacje, a mi zostało tam 5-10 odcinków i ja je szybko sobie nadrabiam, ale nie ma czegoś takiego, żeby zaczął się nowy sezon, a ja jeszcze nie skończyłem poprzedniego. Oglądam ten serial na bieżąco naprawdę z przyjemnością. Gdy zaczynają go oglądać, on nie był taki popularny, bardziej interesowali się nim w zasadzie wtedy jeszcze fani horroru, ponieważ te początki to było bardziej takie trochę w horror idące odcinki, trochę poruszające miejskie legendy, gdzieś tam jakieś, jakieś duchy, demony, potwory tego typu. Potem e, utworzyła się dość duża baza fanów tego serialu, chociaż głównie składająca się z, z takich trochę piszczących fangirls. <głos> Przynajmniej mój jedyny kontakt z fandomem tego serialu ograniczył się do tego. Nie chcę tutaj absolutnie obrażać fandomu Supernatural, ale byłem tylko na jednej prelekcji raz w życiu i właśnie po 10 minutach wyszedłem, ponieważ prelekcja w zasadzie ograniczała się do tego, że oglądaliśmy kolejne zdjęcia ładnych chłopaków, a tłum dziewczyn piszczał na sali. No, Ja ten serial trochę oglądam właśnie dlatego, że zacząłem go oglądać tak dawno temu, ponieważ to jest ostatni serial, który zacząłem oglądać jeszcze na studiach. W tej epoce, gdy oglądało się Lost, Prison Break, Heroesów i tak dalej, i tak dalej. 24 godziny, Dexter i tak dalej. Te wszystkie seriale odpadły, teraz do niektórych z nich wracają, ja z niezwykłą przyjemnością zawsze czekam na te powroty, naprawdę mam nadzieję, że los zostanie kiedyś reaktywowany, bo tak, bo, bo to będzie świetna reaktywacja, ale nie o tym. Te wszystkie seriale odpadły, a Supernatural został. To jest jedyny serial, który zacząłem oglądać na studiach, teraz mam 30, prawie 7 lat i nadal oglądam ten serial. Nadal on leci na bieżąco. W ogóle wszystko zmieniło się w moim życiu od tamtego czasu, a ten serial nadal jest. Nadal to jest taka stała. I to jest jeden powód, dla którego go oglądam, no ale yy, gdyby ten serial był naprawdę taką kupą, jak to się o nim często mówi, to raczej przestałbym bym go oglądać. Okej, okay. ja się zgadzam, że po piątym sezonie było ciężko, ponieważ do piątego sezonu był plan Erika Kripke na opowiedzenie tej historii. W piątym sezonie ona miała się skończyć, ona się teoretycznie skończyła, no ale została zrobiona taka tam dokrętka, yy, twórca... Yy, Pozostawił ten serial, później twórcy się zmieniali, przyszli nowi, no i szósty sezon był katastrofalny, siódmy był katastrofalny, od ósmego było trochę lepiej, ale naprawdę po szóstym i siódmym no to gorzej już być w zasadzie nie mogło. Szósty i siódmy oglądało się niesamowicie ciężko, natomiast od pewnego czasu ten serial robi się ciekawszy i ja uważam, osobiście uważam, że jedenasty sezon był... Bardzo dobry. Powiem nawet, że był to najlepszy sezon od wielu lat. Oglądało mi się go naprawdę z ogromną przyjemnością. Po pierwsze były świetne Sprawy Tygodnia, a ja w sumie za to najbardziej polubiłem Supernatural. Za Sprawy Tygodnia, za odcinki Stand Alone. One zawsze były one nie zawsze były świetne ale z tych wszystkich odcinków które powstały naprawdę bardzo dużo było dobrych, a mitologia w tym serialu no to wkraczała na różne tory, lepsze, gorsze i bardzo złe i między innymi ja też za to polubiłem na samym początku ten serial dużo bardziej lubiłem odcinki ze sprawą tygodnia niż mitologia chociaż na początku ta mitologia była zupełnie inna, ale Supernatural ma coś takiego, że bardzo szybko prowadzi ten wątek mitologiczny i bardzo szybko go ucina nie ma czegoś takiego, że przeciągają jakiś temat nie wiadomo jak długo. Przychodzi koniec sezonu, ciach w ogóle skończony i teraz idziemy w innym kierunku. I pamiętam, że na początku ludzie to bardzo chwalili. Po drugim sezonie, gdy w drugim sezonie w finale ginie pewna postać, to widzowie byli naprawdę mocno zaskoczeni, bo byliśmy przekonani, że ten temat będzie ciągnięty jeszcze przez kolejne sezony. No ale właśnie przez to, że ta mitologia była tak szybko ucinana, to też bardzo szybko skończyły się pomysły. I tak naprawdę to, co zrobili w piątym sezonie, to już nie sposób tego przebić. I yy, dlatego między innymi ja teraz nie chcę, żeby ten serial się kończył, bo, yy, bo ten serial już się skończył w piątym sezonie. Lepiej się tego skończyć już nie da. Gorzej już raczej nie będzie niż w szóstym i siódmym sezonie, więc niech to, sobie, niech to się kula, niech to sobie idzie. No w pewnym momencie ludzie stracą zainteresowanie tym serialem i on się po prostu zakończy. No bardzo dobrze zakończyć już się go nie da, ponieważ ten moment już minął. Teraz możemy po prostu sobie go oglądać i ja mam nadzieję, że jeszcze go będziemy oglądać kilka lat. W jedenastym sezonie mieliśmy mnóstwo świetnych odcinków ze sprawą tygodnia. Było bardzo dużo dobrego humoru, choćby odcinek z wymyślonymi przyjaciółmi z dzieciństwa na samym początku sezonu i była, uwaga, uwaga, bardzo dobra mitologia. Mitologia 11 sezonu polegała na tym, to jak ja teraz to opowiem w pigułce, to się stukniecie w głowę, o czym ja mówię, no ale... Wierzcie mi, że w porównaniu z tym, przez co my przeszliśmy przez te 10 lat, to było niezłe. Mitologia 11 sezonu polegała na tym, że pod koniec 10 sezonu usunięto jednemu z braci Deanowi znamię Kejna. A znamie Kaina, jak się okazało, było takim jakby korkiem, taką pieczęcią, takim zamkiem zamykającym największe zło, największą ciemność, coś, coś, coś strasznego, nie wiadomo co. No i oni zdejmując ten znak Kaina, znamie Kaina, uwolnili właśnie ciemność. Ten serial prawie od początku polega na tym, że on ma dwa typy finałów. Albo bracia ratując zazwyczaj któregoś z nich jeden ratuje drugiego, bo ten się chce poświęcić i ratując go uwalniają jakieś paskudztwo najgorsze w ogóle co może być to jest jeden typ finału, a drugi jest taki, że jeden z nich na przykład ginie i gdzieś yy, znika czyli idzie do nieba, piekła, czyśćca tak naprawdę już wszystko to odwiedzili nawet chyba po kilka razy tym razem mieliśmy ten pierwszy typ finału, czyli bracia, jeden brat ratując drugiego, zabili śmierć jednego z jeźdźców apokalipsy, zdjęli znamy Kaina, uwolnili ciemność. Jak się okazało, ciemność była siostrą Boga, yy, złą siostrą Boga. Ona uwolniła się jako taki dym, później była dzieckiem, to dziecko się bardzo szybko rozwijało. Yy, kolejny serial, gdzie dziecko się bardzo szybko rozwija, jedząc duszę tym razem. Ostatecznie też w tym serialu powrócił Lucyfer, który jak wiemy od piątego sezonu był zamknięty w klatce i to się zaczęło dobrze rozwijać, ponieważ to mogło nas doprowadzić i tak naprawdę nadal może do takiego finału serialu, do finału numer dwa, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy już przespaliśmy. Co mi się podobało? W pierwszej połowie znacznie ograniczono niektóre postaci na które moim zdaniem nie ma pomysłu od bardzo, bardzo dawna. Było mało krauleja Ja wiem, że Kraulej ma wielu fanów, ale ta postać miotała się od dawna. Na tę postać nie ma pomysłu. Było mało Castiela. Castiel pewnie też ma swoje fanki, ale Castiel jest postacią... Koszmarną. Castle został wprowadzony w czwartym sezonie i tak naprawdę do piątego miał co robić, a potem to ma swoje momenty, ale yy, jego, on, nie ma miejsca na niego w tym serialu. Było mało Roweny, czyli matki Crowleya i to był też ogromny plus, ponieważ Rowena jest tak wkurzającą, tak złą postacią, że bardzo dobrze, że jej było mało, yy, czyli bardzo dobre zmiany w obsadzie. Później te postaci powróciły w tej czy innej formie. Na przykład Misza Collins, grający Castiela, wreszcie, wreszcie miał kogo grać. On wrócił w odmienionej zupełnie formie, był inną postacią i jego obecność na planie wreszcie po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawno miała sens. A to jest nie lada wydarzenie, bo naprawdę od jakichś sześciu sezonów jego obecność sensu nie ma. No i Castiel ma kogo grać w drugiej połowie sezonu. Naprawdę bardzo dobrze to się sprawdziło. A w pierwszej było go mało, więc też plusy. Na pewien czas pozbyliśmy się Roweny, co było chyba największym plusem tej serii. Niestety wróciła, niestety okazało się, że nie zginęła. No ale dobre i to, dobre i to zawsze przez pewien czas jej nie było. A w całym sezonie, patrząc na niego ogólnie, było jej mniej. Jedenasty sezon był pozbawiony takich... Te nieistotnych, masakrycznie nudnych głupich dramatów rodzinnych, które mieliśmy przez kilka sezonów wcześniej rodziny Castiela właśnie, tego anioła i rodziny Crowley'a, tego władcy piekieł w jedenastym sezonie powrócił Chuck po bardzo, bardzo długiej przerwie wrócił Chuck i to to jest w ogóle mega plus na koniec sezonu formułuje nam się taka kapitalna drużyna złożona z Lucyfera, który jest w naczyniu anioła w tej drużynie jest Bóg, jest Wiedźma, jest Władca Piekieł, są bracia Winchester i wszyscy oni stają do walki z ciemnością, z siostrą Boga. Jest to, jest to doskonałe wprowadzenie do finału, a sam finał, no właśnie, jest trochę inny. Zapowiadało się wybuchowo, zapowiadało się, że będziemy mieli finał numer dwa, czyli kolejny z braci, przypominam, że ich, ich jest dwóch, oni tak na zmianę się poświęcają, a potem wyciągają siebie z piekła czy nieba i to tak jest od dawien dawna, od drugiego sezonu bodajże. Kolejny z braci miał się poświęcić, no i nie doszło do tego. Ten finał jest trochę inny. On potoczył się innym torem. Ja się bardzo obawiałem, że... Ten cały wątek Boga i Ciemności zostanie zakończony w jedenastym sezonie, a obawiałem się dlatego, że znów wkroczyliśmy na, na wyższy level, że to, tak jak powiedziałem, to znów może zamknąć cały serial. Na szczęście to zostało tak jakby odroczone. Moim zdaniem bardzo dobry pomysł, bo skoro już wiadomo, że mamy dwunasty sezon, to nie kończmy tego, nie serwujmy nam wybuchowych fajerwerków, nie róbmy jedenasty raz tego samego. Zróbmy spokojniejszy ten finał, a, a przynajmniej zbudujmy ja, jakąś możliwość rozwinięcia tego wątku dalej w kolejnym sezonie i gdzieś tam y, z myślą o zakończeniu całego serialu. Natomiast zupełnie ostatnie sceny jedenastego sezonu to już w ogóle wprowadzają nam nowość, znaczy, to nie jest nowość, te wątki były już poruszane, bo wprowadzają nam pewną organizację, ale wychodzi na to, że to zostanie wysunięte gdzieś tam mocno na, na, na, na pierwszy plan. I ten serial może się troszeczkę zmienić. Ja bardzo czekam, to jest jeden z najbardziej oczekiwanych dla mnie nadal seriali sezonów nadchodzących. To nie jest dla mnie guilty pleasure, to ja naprawdę bardzo lubię ten serial i naprawdę bardzo miło mi się go ogląda, chociaż bardzo często robię sobie w nim właśnie takie 3-4-5 odcinkowe zaległości. Jakoś tak ciężko mi go oglądać faktycznie tydzień po tygodniu. Przychodzą potem jakieś święta, jakieś dłuższe wolne i ja siadam i nadrabiam 4-5 odcinkowym maratonikiem. Tak czy siak, jeszcze raz to powtórzę, bardzo czekam na kolejny sezon, a jedenasty uważam za najlepszy od piątego, od momentu, gdy odszedł twórca, Eric Krypke. Nie przypominam sobie, czy był jakiś sezon lepszy od minionego. Okej, okay, no i już mamy 15 minut. A Mówiłem, że nic o tych serialach nie mam do powiedzenia. To kolejny, kolejny serial będzie trochę inny. Expanse, sezon pierwszy. To był serial od telewizji sci-fi i była to ekranizacja wydanej również u nas powieści Jamesa S.A. Korea pod tytułem Przebudzenie Lewiatana. I w skrócie ten serial można określić jako ambitniejsze science fiction, a bardziej ogólnie to jest takie science fiction, space opera i trochę czarnego kryminału, nawet dosyć dużo czarnego kryminału. Akcja serialu rozgrywa się w zaludnionym Układzie Słonecznym, naszym Układzie Słonecznym, ale w XXIII wieku. I ogólnie jest to historia dość ciężka. Historia pogmatwana, historia, w którą trudno się wbić i tak naprawdę przez dłuższy czas ciężko połapać się zarówno w realiach, zarówno w tym świecie i jakie prawa nim rządzą, jak i w całej intrydze. Ten serial leciał w mid-sezonie, zimą, i szczerze to ja na chwilę obecną pamiętam jego zarys. Pamiętam kilka scen, pamiętam szczegóły, ale nie wiem jak ugryzę drugi sezon. Bo żeby wbić się w drugi sezon musiałbym powtórzyć pierwszy, a trochę nie chcę mi się go powtarzać i obawiam się, że mogę mieć problem, bo bez powtórzenia pierwszego sezonu mogę nie dać rady obejrzeć to już w ogóle wbić się, przejść przez pierwszy odcinek drugiego sezonu, bo naprawdę od tego serialu można się odbić. A bardzo dużo z pierwszego sezonu zlało mi się w mojej pamięci już w taką jedną papkę. Jednak ten serial był po pierwsze bardzo dobry, a po drugie bardzo polecany przez ludzi. W skrócie, ludzkość skolonizowała Układ Słoneczny. Ziemia i Księżyc rządzone są przez Narody Zjednoczone, Mars jest niepodległą militarną potęgą, a wewnętrzne planety Układu Słonecznego uzależnione są od dostaw z tak zwanego PASA, czyli zespołu asteroid, na których mm, znajdują się stacje, które są takimi portami przeładunkowymi. Do tego dochodzi jeszcze sojusz zewnętrznych planet. Pas jest pod kontrolą Ziemi, ale sami pasiarze, mieszkańcy pasa, e, są po prostu tanią siłą roboczą. I, i konflikty wszelkie między Ziemianami a Marsjanami e, rozgrywają się tam gdzieś poza nimi. Pasiarze mają e, liczne deformacje ciała na skutek życia i na skutek dorastania w miejscu z niską grawitacją. E, marzą o niezależności... No i na skutek tego powstają różne bojówki, powstają różne ruchy oporu. No i już przedstawienie i poznanie samych tych realiów jest cholernie skomplikowane. A do tego dochodzą jeszcze różni bohaterowie, porozrzucani po całym Układzie Słonecznym, z których... Ciężko wyłonić jakichś takich liderów, jakichś głównych bohaterów. Znaczy jest tu kilku głównych bohaterów, ale tak naprawdę jest też masa równorzędnych postaci. Do tego dochodzą początkowo niezależne, różne wydarzenia różne sprawy i różne intrygi i tego jest naprawdę cholernie dużo. I jeśli spodziewacie się takiego lekkiego science fiction, to odbijecie się od tego serialu. Szczególnie, że już sam pilot jest trudny do przejścia, zarzuca nas naprawdę toną informacji. Na jednej ze stacji pasa poznajemy policyjnego detektywa Joe Millera, w tej roli Thomas Jane z takim kapelusikiem a stary detektyw, który wykonuje swoją po pierwsze policyjną robotę, ma swoje kontakty, stara się utrzymać porządek, czasami siłą, a do tego na boku prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia sympatyzującej z ruchem oporu, sympatyzującej z rewolucjonistami córki pewnej ważnej postaci. Jak się okazuje ten drugi wątek, właśnie wątek córki, to całe śledztwo to jest jedna z ważniejszych yy, rzeczy w tym serialu. Na Ziemi mamy inny wątek pewnej kobiety, która stoi bardzo wysoko w hierarchii władzy, która zajmuje się różnymi sprawami bezpieczeństwa i tak dalej. Kolejnym teoretycznie całkowicie oderwanym wątkiem jest historia kosmicznego holownika lodu Canterbury, który w pierwszym odcinku odpowiada na tajemniczy sygnał SOS i rusza na ratunek. I początkowo jest to całkowicie niezależny wątek, który ostatecznie okazuje się być najistotniejszym, który ostatecznie napędza całą dalszą fabułę i który łączy wszystkie inne poszczególne wątki. Ogólnie, tak jak powiedziałem, ten serial zebrał bardzo dobre opinie, przynajmniej wśród moich znajomych. Nie przypominam sobie, by ktoś go krytykował, a po finale pierwszej serii to widziałem dość dużo polecanek. Jest to trudny serial, wymagający trochę skupienia od widza. Nie mamy tutaj prostej, kosmicznej nawalanki. Nie mamy tutaj lekkich, awanturniczych przygód. Nie ma jasnego podziału na dobrych i złych. Są raczej trudne i dość skomplikowane realia, które teoretycznie znamy z przeszłej i obecnej Ziemi. W przeszłej i obecnej formie je znamy, a The Expanse, Pokazuje nam wizję jak mogłyby wyglądać te realia w przyszłości. Jeśli nie oglądaliście tego serialu to pewnie dużo łatwiej będzie wam go obejrzeć hurtem niż tydzień po tygodniu odcinek po odcinku. Ale jeśli macie pamięć na tak kiepskim poziomie jak moja, to wstrzymajcie się do późnej jesieni, wczesnej zimy, by gładko wejść od razu w sezon drugi. Ja naprawdę bardzo polecam, a jeśli ktoś pamięta to szczegółowo lepiej ode mnie i potrafi wskazać konkretne punkty ciekawe w tym serialu, to poniżej są komentarze. Warto kilka zdań tam napisać. Dziękuję. Trzecim serialem, który dzisiaj omówię pokrótce jest Better Call Saul sezon drugi. Ja bardzo lubię ten serial i ja bardzo lubiłem Breaking Bad, ponieważ jeśli ktoś nie wie czym jest Better Call Saul, jest to spin-off serialu Breaking Bad. Spin-off, którego głównym bohaterem jest Jimmy McGill, czyli postać, którą w serialu Breaking Bad znamy jako Saul Goodman. Akcja Better Call Saul rozgrywa się przed serialem Breaking Bad, Widzimy taką jakby genezę tej postaci, wiemy jak ona skończy, wiemy jakim mm, prawnikiem on się stanie, a teraz widzimy różne perypetie, które mają do tego doprowadzić. Ja powiem wam, że tak jak w pierwszej chwili miałem mieszane uczucia, nie wiedziałem czego się spodziewać, tak ogólnie pierwszy sezon podobał mi się naprawdę bardzo i na drugi czekałem i drugi podobał mi się chyba jeszcze bardziej. Główny bohater, czyli Jimmy jest prawnikiem, w pewnym sensie jest takim nieudacznikiem, takim cwaniaczkiem, który otoczony jest potężnymi prawnikami z wyższej półki, z najwyższej półki. Jednym z nich jest jego brat, Chuck. Sam Jimmy natomiast skończył jakieś tam korespondencyjne studia zaoczne, ma swoje biuro na zapleczu taniego salonu kosmetycznego nie stroni od różnych przekrętów, od kombinowania, od takiego śliskiego balansowania na granicy prawa, często łamania go. W pierwszym sezonie udało mu się złapać ogromną sprawę, która wyprowadziła go na salony, która była tak duża, że nie był w stanie sam jej udźwignąć i musiał wejść w spółkę z wielkimi korporacjami prawniczymi. W drugim sezonie dostajemy kolejne przekręty, ale główny wątek krąży w zasadzie gdzieś tam cały czas wokół konfliktu Jimiego z Czakiem, czyli dwóch braci McGill. Ten konflikt nasila się, potęguje i wchodzi na coraz to nowsze poziomy, raniąc kolejne osoby, które albo trafiają w centrum tego konfliktu, trafiają przypadkiem lub celowo, albo przechodzą po prostu gdzieś obok i dostają rykoszetem. Co jest tutaj doskonałe, to postaci i aktorzy. Główny duet, czyli Jimmy McGill i Kim Wexler jest doskonały. Kim jest doskonała? No, ta postać jest doskonale napisana i doskonale zagrana. Ona jest takim sumieniem Jimmy'ego, ona jest jego partnerką, no i czuć chemię między tymi postaciami. Ta chemia jest naprawdę na wysokim poziomie. Ten duet gra jak należy i to się po prostu ogląda przyjemnie. Zarówno w duecie, jak i pojedynczo. I Jimmy jest świetnie napisany i jest świetnie zagrany, ale Kim Wexler to jest y, naprawdę bardzo dobra postać. Tak dobrej postaci kobiecej nie było chyba w Breaking Bad. Równolegle śledzimy wątek Majka, czyli późniejszego Zakapiora y, Saula Goodmana, i tym razem ten wątek idzie w większości oddzielnym torem. To są w większości dwie oddzielne historie. Historia Jimmy'ego i historia Mike'a, które tam gdzieś tam się czasami przecinają, ale w drugim sezonie one w zasadzie są niezależne. Wątek Mike'a jest świetny. Wątek Mike'a naprawdę zbliża ten serial bardzo mocno do Breaking Bad chyba dużo bardziej niż wątek Jimiego, Szczególnie, że w tej historii Mike'a pojawiają się też postaci, które znamy z Breaking Bad. W tym sezonie choćby Panowie Salamanka. I był taki jeden odcinek w drugim sezonie, gdzie naprawdę miało się wrażenie, że ogląda się Breaking Bad. A co można powiedzieć o zakończeniu? To jest dość krótki serial, bodajże 10 odcinkowie, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast finał sezonu wysuwa już nam na pierwszy plan tak bardzo mocno konflikt pomiędzy Jimem a Chuckiem. Tak naprawdę dwa ostatnie odcinki są takim podwójnym finałem. One są dobre, one są bardzo dobre, ale finałowy cliffhanger w moim odczuciu jest raczej słabiutki. I ja nie pojmuję dlaczego budził on tak wielkie emocje wśród widzów, i dlaczego po tym finałowym cliffhangerze tak duża nienawiść w stosunku do Czaka przelała się przez internet ja uważam, że cały sezon był świetny to jest serial taki spokojny wolno snujący kolejne wątki ale dzięki kapitalnym postaciom doskonale napisanym i doskonale zagranym postaciom, dzięki pomysłowej historii i, i dzięki teoretycznie niepowtarzalnemu klimatowi, a, ale praktycznie też trochę klimatowi Breaking Bad. Ogląda się to bardzo dobrze i bardzo szybko i każdy kolejny odcinek ucieka nam tak, niepostrzeżenie. Dzięki Netflixowi oglądałem go na bieżąco, od razu w dzień premiery, w dzień premiery pojawiania się kolejnych odcinków. Better Call Saul z miejsca stał się dla mnie serialem, który... Z jednej strony ok, jest tylko odpryskiem od, Bre od Breaking Bad i to się czasami czuje, ale jedyne co mnie tak naprawdę trochę wkurza z tego powodu to fakt, że wiemy do czego to wszystko ma doprowadzić. Chociaż twórcy nie ukrywają nam tego jak skończy Jimmy ostatecznie, bo każdy sezon, yy, i też, yy, każdy sezon zaczyna się i każdy sezon w finale bodajże jeżeli dobrze pamiętam, ma pierwszą scenę, której akcja rozgrywa się późno dużo dalej w, w całej tej linii czasowej i tak naprawdę to jest jedyne, co powiedzmy jakoś tam troszeczkę może mnie wkurzać, że wiemy do czego to wszystko ma doprowadzić, ale poza tym jest to serial, który no, gdzieś tam oczywiście czuć e, ducha oryginału, ale ten serial sam swoją jakością zasłużył na najwyższe uznanie. I choć z założenia jest to spin-off, czyli coś co z założenia trochę odcina kupony od jakiejś popularnej marki, to ostatnim, ostatnim co mógłbym powiedzieć o tym serialu jest to, że odcina on od czegoś kupony. To jest doskonała rzecz, ja to bardzo polecam i ja nie mogę doczekać się kolejnej serii. I na koniec chciałem jeszcze gdzieś tam w kilku zdaniach omówić, któryś z tych seriali, który już omawialiśmy w pełnych odcinkach, ale stwierdzam, że to jest bez sensu. Ja m, trzy seriale omawiam 30 minut, a zostały mi jeszcze trzy nieomówione seriale i cztery takie, które już gdzieś tam omawialiśmy, więc jeśli w kolejnym odcinku, w kolejnym podcaście zostanie mi trochę miejsca, to może na sam koniec, gdy będę podsumowywał cały sezon, to wspomnę o takich serialach jak, nie wiem, 22, 11, 63, Archivum X czy Banshee, ale to wspomnę o tym w dwóch zdaniach gdzieś na sam koniec podsumowania. Dzisiaj nie ma sensu o tym mówić. Dzisiaj opowiedziałem wam o trzech serialach, o trzech bardzo dobrych, chociaż zupełnie innych serialach każdy z tych seriali polecam oczywiście jeśli nie oglądaliście ich do tej pory no to wbić w Supernatural w tym momencie i jechać od początku to zagrawa na szaleństwo chociaż z drugiej strony ja tak oglądałem yy, Stargate'a już w momencie gdy przestał być emitowany przez telewizję obejrzałem 17 sezonów, tak oglądam teraz cały czas Star Trek'a także da się, można <grych> okej okay. Ja na dzisiaj się z wami żegnam Do tematu powrócę Mam nadzieję na dniach Naprawdę za bardzo odkładam te podcasty I za bardzo mi się one rozciągnęły Mam nadzieję, że w ciągu maksymalnie Tygodnia zamkniemy Ja zamknę całkowicie miniony sezon A we wrześniu Myślę, że ze dwa dłuższe podcasty Nagram o tym Co na bieżąco oglądam teraz przez wakacje A jak to będzie potem To zobaczymy